Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie z mojego bloga Necropolitan. i dziś tutaj w konglomeracie chciałbym opowiedzieć Wam o wszystkim i o niczym, czyli zrecenzować pewną książkę pani Elisabeth Kilbert i wraz z jej autorką zastanowić się nad odpowiedzią na takie odwieczne pytanie, nurtujące ludzkość praktycznie od zawsze, a mianowicie na pytanie, jak żyć. Tak, dowiemy się być może dzisiaj, jak żyć, a będziemy rozmawiać o książce Jedz, módl się, kochaj, czyli bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Zaczynajmy. Elisabeth Gilbert. Jedz, módl się, kochaj. Czyli jak pewna kobieta wybrała się do Italii, Indii i Indonezji w poszukiwaniu wszystkiego. Czyta Anna Dereszowska. Jedz, módl się, kochaj, to jak już wiecie książka Elizabeth Gilbert, opublikowana pierwotnie w 2006 roku. W Polsce okazała się rok później, zaś w roku 2010 do kin trafił film oparty na tej powieści... Pod tym samym tytułem Jedz, módl się, kochaj z Julią Roberts w roli głównej. I co ciekawe, ten film wyreżyserował Ryan Murphy, czyli facet, który dla mnie znany jest przede wszystkim jako twórca American Horror Story oraz Scream Queens, zaś dla innych osób być może być też znany jako twórca, autor Glee. No i właśnie przez ten związek Murphy'ego z Jedzmuc się kocha i pomyślałem sobie, że może obejrzę ten film po lekturze książki, ale jednak teraz właśnie będąc już po przeczytaniu całości powieści stwierdzam, że nie, jednak mnie to nie interesuje, ale może nie będę wyprzedzał faktów, właśnie... Na kanwie popularności powieści powstał film, a później w związku z popularnością filmu w Polsce mam wrażenie, że strasznie reklamowano tę powieść, bo pamiętam, że do filmu ja o niej nie słyszałem, potem pojawił się film i nagle zobaczyłem na mieście jakieś plakaty związane z tą książką właśnie na wystawach księgarni, wszędzie ta książka była obecna i chcąc, nie chcąc dowiedziałem się o jej istnieniu. Pojawił się też audiobook w interpretacji Anny Dereszowskiej. Anna Dereszowska jako właśnie lektor w audiobookach sprawdza się doskonale i w tym przypadku też dała radę. Przy czym co nie, to nie zmienia faktu, że jednak książka jako taka wrażenia na mnie pozytywnego nie zrobiła. O czym opowiada? No jest to powieść autobiograficzna. Powieść autobiograficzna, więc opowiada nam o losach właśnie Elizabeth Gilbert, która jest kobietą zbliżającą się do 30, znaczy w powieści, i jej życie wydaje się być takie naprawdę w miarę sierankowe. wszystko jej się układa, to jest nowoczesna kobieta sukcesu, ma świetną pracę, dobrze płatną, przyjemną, swój własny duży dom gdzieś tam pod miastem, także męża kochającego, no i wszystko wygląda pięknie, w ogóle jej życie też było bardzo ciekawe, bo sporo podróżowała, zresztą w ramach swojej pracy z pisarką, dziennikarką też często podróżuje po całym świecie jest niby spełniona i szczęśliwa, ale no właśnie w pewnym momencie stwierdza, że jednak nie jestem niespełniona i nieszczęśliwa. To znaczy, ona wpada w depresję. I w związku z tą depresją wali jej się to życie, przede wszystkim prywatne, osobiste zaczyna się oddalać od męża, tak mąż od niej, zaczyna brakować miłości w tym wniosku, w końcu dochodzi do rozwodu. Nasza bohaterka rzuca się w ramiona innego mężczyzny, ale też tak nie do końca może się z nim zgrać. No i w końcu stwierdza, że, że czas porzucić to dotychczasowe życie, czas wyjechać z Nowego Jorku, z miasta, w którym aktualnie żyję i pracuję i ruszyć właśnie w podróż po świecie, by na nowo odnaleźć samą siebie, własną tożsamość, sens swojego życia, a także kilka innych rzeczy. I tutaj może w tym miejscu przytoczę pełen tytuł tej powieści, a brzmi on następująco. Jedz, módl się, kochaj, czyli jak pewna kobieta wybrała się do Italii, Indii, Indonezji, w poszukiwaniu wszystkiego. Właśnie, w poszukiwaniu wszystkiego. Te tytuły i te właśnie miejsca nie są przypadkowe, bo powieść jest właśnie podzielona na trzy części. Część poświęconą Włochom, część poświęconą Indiom i część poświęconą Indonezji. I te części odpowiadają troszkę temu głównemu tytułowi, czyli we Włoszech zajmujemy się przede wszystkim jedzeniem, innymi słowy, przyjemnościami natury, nie wiem, fizycznej, tak, materialnej, etc., Później mamy Indie, Módl się, czyli chodzi o rozwój duchowy, kwestie wiary, religii, Boga, tego typu rzeczy. I w końcu Indonezja, kochaj, czyli miłość zarówno erotyczna, jak i taka no, uczuciowa, emocjonalna, platoniczna. I tak, i bohaterka wyszuk, wyrusza na poszukiwanie wszystkiego, I niestety ta książka właśnie jest takim poszukiwaniem wszystkiego, bo jest o wszystkim i o niczym. I ja już przejdę do pierwszego poważnego problemu związanego z tą powieścią, a mianowicie fakt, że jest beznadziejnie skonstruowana, czy znaczy kompozycja tej powieści jest absolutnie chybiona, nieprzemyślana i chaotyczna. Ten podział na trzy części teoretycznie jest naturalny. Tak kobieta właśnie pojechała w trzy miejsca, więc opisuje po kolei pierwsze, drugie i trzecie. Naturalna rzecz oczywista, przy czym problem polega na tym, że te trzy kolejne opisy bardzo różnią się od siebie. Przykładowo w przypadku podróży do Włoch bohaterka opisuje swoje doświadczenia związane właśnie z doznawaniem przyjemności. Z przede wszystkim z jedzeniem, ale też udaje jakieś ciekawostki związane z Włochami. Ciekawostki takie turystyczne, dotyczące kultury, geografii, języka właśnie kulinariów, a później znowu na przykład w Indiach bardziej skupia się na jakichś kwestiach egzystencjalnych, filozoficznych i te części troszkę do siebie nie pasują, tak samo ta trzecia odstaje od tej pierwszej i drugiej i to jest jedna rzecz, druga rzecz podzieliła dodatkowo całość powieści na jeszcze 108 części. 108 części i to teoretycznie jest zabieg bardzo świadomy, bo ona w ten sposób nawiązuje do jakiejś tam właśnie bodajże indyjskiej tradycji, pewnego rodzaju filozofii itd. itd. I to ma pokazać, że ta książka jest hipsterska, ona nie ma rozdziałów, ona ma 108 koralików Taki bardzo przemyślany podział, ale to tak w teorii wygląda i tak to bohaterka, czy bohaterka autorka, narratorka na jedno wychodzi, opisuje we wstępie do powieści, ale w czasie lektury okazuje się, że ten podział jest sztuczny i ja się mogę założyć, że ona go dokonała już po napisaniu całości na zasadzie, a w sumie to będzie takie fajne, jak ja teraz to podzielę na te 108 części i powiem, że to są te koraliki właśnie związane z tym i z tym. No niestety droga lis nie wyszło ci, bo widać, że ten podział jest bardzo nienaturalny, że niektóre właśnie koraliki, czyli podrozdziały są właśnie jakieś takie niespójne, składają się na przykład z trzech różnych wątków, no, bo trzeci wątek jest kontynuowany w kolejnym, by potem przejść w jakiś inny. Ten podział wygląda bardzo dziwnie, nie ma jakiegoś większego sensu, nie ma się też co go doszukiwać, myślałem, że może z czasem coś się wyjaśni, nie, tak po prostu to jest dziwnie podzielone. I do tego właśnie konstrukcja fabuły wygląda tak, że bohaterka jedzie gdzieś, opisuje kilka wydarzeń, do tego dorzuca jakieś ciekawostki, jakieś anegdotki, czasem jakieś przemyślenia zupełnie z innej beczki, czasem wprowadza jakąś postać na chwilę i w niektórych przypadkach ta postać ma coś symbolizować, ma być metaforą czegoś albo jakieś wydarzenie z przeszłości jest przywołane w jakimś konkretnym celu, ale to wszystko jest właśnie tak wymieszane, że ta ostateczna mieszanka, ten efekt końcowy jest no, ciężko strawny, bo właśnie coś się pojawia, nagle znika w tej historii i może gdyby to czytać tak jakoś z doskoku kilka stron w jednym tygodniu, kilka stron w drugim, to człowiek by o tym nie myślał, bo właśnie to tak czytał jak jakiś artykuł z gazety, zapominał, czytał następny fragment i może by to tak nie przeszkadzało, ale ja teraz w ramach tego mojego prywatnego challenge'a, czy nie tyle challenge'u, ale że nie lubię w sumie tego, jak ludzie mówią, że ja mam challenge na czytanie, tak dwie książki przygodowe roczne, czy coś takiego, ale po prostu ja staram się teraz czytać minimum jedną książkę tygodniowo i dlatego Jedz móc się kochać też przeczytałem przez nie wiem, ile, pięć dni. I w związku z tym bardzo mi przeszkadzało to, że te wątki tak się pojawiają i znikają bez jakiegoś większego związku ze sobą. No i właśnie to jest pierwszy problem. Konstrukcja, kompozycja powieści. Kolejnym problemem, dużym problemem jest język tej powieści, jej styl. To właśnie, a nie powiedziałem tego wcześniej, ale to jest książka autobiograficzna, to jedno, ale jeżeli chodzi o dookreślenie gatunku, to to jest literatura poradnikowo-moralizatorska. Co to oznacza? Mamy tutaj elementy właśnie literatury podróżniczej, jakieś takie właśnie te ciekawostki, o których wspominałem. Ale to wygląda tak, jakby po prostu Gilbert kupiła sobie przewodnik po Włoszech, Indiach, Indonezji, dokładnie po Bali i po prostu z tego przewodnika wypisywała to, co jest wpisane w takie ramki, zazwyczaj gdzieś tam z boku, jakieś właśnie ciekawostki, nie wiem właśnie, czy wiesz, że i rzucała takie właśnie hasełka z krótkimi opisami. Poza tym tak naprawdę, zwłaszcza w tej drugiej i trzeciej części, takich rzeczy typowo podróżniczych praktycznie nie ma. We Włoszech jest tego troszkę więcej, ale to nadal jednak nie jest klucz tej powieści. Bo sednem tego wszystkiego jest właśnie takie moralizatorstwo, poradnictwo. Taka odpowiedź na pytanie pani Gilbert, jak żyć? I pani Gilbert stara się nam odpowiedzieć, ale bardzo niesprawnie do tego mamy właśnie narrację pierwszoosobową. Bohaterka zwraca się do nas, ale właśnie nie jak Bridget Jones. To nie jest intymne takie właśnie naturalne, wiarygodne, ekshibicjonistyczne. Nie, to jest kreacja i to czuć, że to wszystko jest takie sztuczne, wylansowane i to właśnie w sposób swoją drogą dziwny, ale do tego przejdę później, bo to zasługuje na kilka minut co najmniej komentarza. Język jest prosty i przystępny, ale momentami jest zbyt prosty. Przypomina jakieś takie niezbyt przemyślane wypracowanie nie wiem, licealisty, może studenta, bo teraz te prace niektórych moich studentów też no, nie są na szczególnie wysokim poziomie. I to wszystko jest skierowane do takiego przewidywalnego, wirtualnego czytelnika, który to wszystko po prostu łyknie, jak za przeproszeniem plika. Ta książka nie ma skłaniać do refleksji. Mamy ją po prostu przeczytać, zaakceptować i przyjąć to wszystko bezrefleksyjnie. Gdy zaczynamy się zastanawiać nad tym, co czytamy, to okazuje się, że to są w dużej mierze jakieś bzdury, rzeczy sprzeczne ze sobą, i zaczyna nas to irytować tak, odpychać od tej powieści co też widać jeżeli chodzi o jej recepcję ale o recepcji też troszkę więcej za chwilę a teraz przejdźmy do tego największego problemu czyli do narratorki, bohaterki no i po części też autorki ale o autorce się wypowiadać nie będę tylko o tym jak sama siebie wykreowała w powieści no i właśnie ta kreacja jest nieprzekonująca konstrukcja bohaterki jest po prostu tragicznie zła Gilbert w powieści jest entuzjastką wszystkiego. Ona się cieszy po prostu ze wszystkiego. Tak Widzi coś, przyjechać tych Włoszech i po prostu wpada w jakąś taką obsesyjną chura, optymistyczną radość. Po prostu przyjeżdża i na przykład stwierdza coś na zasadzie. Boże, zawsze chciałam przyjechać do Włoch i język włoski wydawał mi się taki cudowny i teraz przyjechałam do Włoch i wszyscy mówią po włosku i po prostu czuję się tak, jakby oni specjalnie dla mnie gazety pisali, bo gazety są po włosku. No i tak sobie człowiek myśli. Aha, czyli kobieta podróżowałaś przez większość życia po świecie i dziwisz się, że we włoszech są gazety po włosku i że ludzie po włosku gadają. Nie? No tak w ogóle co się dzieje? Nie? Ale właśnie ona tak się tym zachłysnęła, że nawet takie teksty wygłasza. I mamy w tym takie podejście bardzo stereotypowe, takiego właśnie głupiego Amerykanina, który przyjeżdża i po prostu wszystko, co inne i nowe jest dla niego fascynujące bardzo. I Gilbert z jednej strony zwalcza pewne stereotypy na temat właśnie Włoszech czy Indii, czy Indonezji, a z drugiej strony sama wzmacnia, czy też kreuje inne. I w związku z tym no, wartość poznawcza tej książki jest naprawdę no, niewielka, co tu dużo mówić. Do tego... Gdy brakuje jej czegoś, czym mogłaby się właśnie w tej w danej chwili zachłysnąć, czy nagle ten jej optymizm spada, zanika, to ona od razu popada w depresję i zaczyna po prostu wszystko krytykować, wszystko jej nie pasuje i samo ocena też spada i stwierdza, że najchętniej to by się teraz zamknęła w jakiejś łazience i beczała przez następne kilka, kilkanaście godzin. I właśnie nasza bohaterka jest też problematyczna przez to, że to nie jest tak, że ona ma po prostu jakieś humory i sobie co jakiś czas zmienia zdanie. Nie. Ona ma duże problemy ze sobą. Duże problemy, co przez to rozumiem, moim zdaniem ona w ogóle cierpi na osobowość chwiejną emocjonalnie. Typu borderline. Czyli na BPD i ja teraz nie rzucam sobie tego tak jakoś złośliwie, sarkastycznie. Nie, ja serio tak uważam, bo ja byłem kiedyś związany z osobą, która cierpiała na borderline i w związku z tym czytałem trochę literatury na ten temat, zarówno takiej naukowej, jak i właśnie bardziej medycznej i naprawdę mam wrażenie, że Gilbert z powieści ma dużo objawów tego typu zaburzeń psychicznych, a do tego, co też jest oczywiste, ma zaburzenia depresyjne. Zresztą ona sama zauważa, że ma stwierdzoną depresję, tylko nie chce jej leczyć jakby tego było mało, jest niezwykle naiwną kobietą i podatną na wszelkiego rodzaju sugestie i autosugestię. I w związku z tym ona zmienia zdanie co 5 minut i wierzy w takie bzdury, że to się w głowie nie mieści. I w związku z tym wszystkim jest niezwykle irytująca. Bo pamiętajcie, że to jest właśnie literatura poradnikowa. Kobieta nam mówi w pewnym sensie, jak żyć. tak. I jeżeli mówi nam jak żyć osoba, która sama nie ogarnia własnego życia i sama po prostu dokonuje tak bzdurnych decyzji, że nawet Bridget Jones wydaje się przy niej czasami bystra, no to Cóż, ciężko jest to czytać. Właśnie ona tak czasami właśnie na przykład ma tę depresję i stwierdza, że o, jestem beznadziejny, jestem do samo mi znowu wpada w samozachwyt i uważa siebie za po prostu jakieś bóstwo. Stwierdza, że właśnie czuje się cudownie, wygląda cudownie i potrafi tak medytować, że jest chyba bardziej święta niż sam Buddha Tak samo, nie wiem, ma swoją górę, którą tam wielbi i mentalnie od niej czerpie naukę. No nieważne. I raz twierdzi, że to jest właśnie po prostu jakaś cudowna istota, praktycznie pozaziemska właśnie, taki święty, chodzący po ziemi, chodzący geniusz. Och, ach, a z drugiej strony na przykład stwierdza, że my tam tak góry to w ogóle nie wie niczego o życiu, niczego nikogo nie rozumie. I, i tak skacze od jednej ekstremalnej opinii do kolejnej. I niestety... To właśnie dotyczy też wszystkich właśnie tych głównych wątków. Przykładowo cały ten wątek jej życia miłosnego, partnerskiego, no właśnie wygląda tak absurdalnie, bo nasza bohaterka miała to swoje piękne życie. Nagle stwierdziła, że ona jest nieszczęśliwa czy wpadła w depresję i to od razu taką skrajną. Nagle, wiecie, wszystko jest spoko, a nagle mąż się budzi rano i widzi, że żona śpi na podłodze i nie chce powiedzieć dlaczego. Albo, że zamyka się na noc w łazience, leży na ziemi i ryczy na głos. No i też jakoś nie chce współpracować, kooperować, no facet nie wie co zrobić. Ona nie chce się leczyć, czeka miesiąc, dwa, rok, po roku w końcu chyba idzie do lekarza, a po drodze stwierdza, że ona nie lubi leków i lekarzy to ona sobie pogada z jakimiś new age'owcami i facet od new Age jej y powiedział kup sobie pomarańczowe majtki na depresję. No to ona kupiła sobie pomarańczowe majtki, nie pomogło, zdziwiona. No to potem czytała horoskopy tak? i interpretowała te horoskopy, no też coś tam. I to za bardzo w życiu nie pomogło, no to potem kolejna jakaś taka dziwna próba wyjścia z trudnej sytuacji, ale to wszystko jest tak bzdurne i tak absurdalne, wiecie, to są takie zachowania, w które, no nie wiem, no jak byłem może w podstawówce, wczesnym gimnazjum, no to, to były takie parady rodem z brawo, tak, no i ona to wszystko właśnie łyka jak ten pelikan, tak we wszystko wierzy. No i właśnie to jej małżeństwo się rozpada, bo potem właśnie ona i tak się nie chce leczyć za bardzo leków, nie bierze ani nic, oddala się od męża, dochodzi do rozwodu, ona od razu się rzuca w ramiona innego mężczyzny. No i ale stwierdza, że no to było takie trochę właśnie objaw jakiejś paniki, także ona nie chciała być sama, no to od razu się doczepiła do innego faceta, ale u niego też nagle dopadła ją depresja i znowu zaczęła też właśnie ryczeć w tej łazience, odsuwać się od niego, no i ten związek się rozpadał, schodzili się, rozchodzili, schodzili, bo ten facet jednak chciał, żeby to wszystko się jakoś ułożyło, ale ona w końcu stwierdziła, wiesz co, nie, ja sobie wyjeżdżam na rok. Wydawca da mi pieniądze na książkę, którą napiszę właśnie po tej podróży. No mam kasę, jadę po prostu w podróż. Wyjechała sobie na rok, jest we włoszech i w pewnym momencie właśnie. W tych, tych Włoszech ona żre tylko. Dosłownie, I właśnie nie mówię, że je, tylko mówię, że żre, bo ona opisuje właśnie, że jak zawsze je do oporu w ogóle, bo to wszystko jest takie dobre, pyszne, niesamowite. No i ona właśnie je duże po prostu porcje, jeszcze deser do tego zawsze, i lody je trzy razy dziennie. I w ogóle, no i właśnie stwierdzi, że w sumie to co tam, że rozwaliła to małżeństwo, że planowali dziecko i w ogóle, a ona się cieszyła, że nie zaszła w ciąże no i sobie teraz wyjechała, jeszcze ma pretensje do faceta, trochę, ona teraz jest szczęśliwa, bo ona je... Przparagi, brzoskwinie i lody. No i znowu macie taki dysonans poznawszy. No chwila, no sama mówisz tak, że właśnie rozwaliłaś życie sobie i temu facetowi, no nie chcesz się leczyć, tak? No okej, okay, no jesteś chora, to może nie jest do końca twoja wina. Znaczy, ona tego jakoś nie reflektuje, także ma tę depresję bardzo mocno, no ale my tak sobie możemy pomyśleć, nie? No ale jednak no kurczę i co, cieszysz się, że jest brzoskwinie i lody we Włoszech? No. Hello, o co chodzi? A do tego jeszcze po chwili stwierdza, że w sumie to tego drugiego, z którym tak była, bo po prostu nie chciała być sama, to ona go jednak kocha i skoro go tak mocno kocha, to ona mu wyśle maila z tych włoszek, że wiesz co, w sumie to nie czekaj na mnie, jak ja za ten rok wrócę, bo ja z tobą zrywam teraz, ale jakby co, to pozwalam ci znaleźć sobie nową partnerkę. Rozumiecie? Zrywa z gościem przez e-mail, co samo w sobie jest żałosne i bezczelne, a do tego jeszcze stwierdza, że pozwala mu łaskawie znaleźć sobie nową kobietę nie musi za nią tęsknić i płakać do końca życia, nie, może sobie kogoś innego znaleźć i właśnie bohaterka robi się niesympatyczna przez te takie dziwne zachowania potem znowu Przyjeżdża właśnie do Indii, tam akurat chwilowo nikogo nie ma, ale w Indonezji znowu się od razu strasznie zakochuje i to już jest taki romans po prostu no jak z bajki, tak tak wybitnie przesadzone, historia miłosna rodem z takiego niskiego romansu, tylko bohaterka jest ciut mniej gotowata, ale zarazem no, niestabilna emocjonalnie. I nawet Gilbert jako narratorka i bohaterka pisze o tym, no to jest niemal niedorzecznie baśniowe zakończenie tej historii, jak z marzeń gospodyni domowej, może nawet z moich własnych marzeń sprzed wielu lat, ale, ale to nie żaden książę mnie uratował, ratunek zorganizowałam sobie sama no właśnie tak i nie, bo to też jest taka historia właśnie tego smutnego kopciuszka, bo ona też nam ma godzinę, nie zechce, nagle poznaje sobie faceta, no i facet się w niej zakochuje, dba o nią no i jest taki happy end rodem trochę z bajki to też było słabe, a najgorsze jest to, że wiecie, no to, że ta historia jest taka jak właśnie z Harlekina, to cóż trudno, ale te same problemy dotyczą wszystkich innych wątków tej powieści nie tylko właśnie romansu, ale też na przykład tej kwestii szukania szczęścia, duchowego rozwoju i tak dalej. Bohaterka w ogóle wygłasza tezy rodem z Paulo Coelho, właśnie nie wiem, z Alchemika, tak jak tam mieliśmy ten słynny cytat, że gdy czegoś bardzo pragniesz, to cały wszechświat stara się jakoś dopomóc ci osiągnąć ten cel. Tak samo tutaj bohaterka stwierdza, że na przykład gdy szukasz guru, no to na pewno go znajdziesz, bo wszechświat ulegnie przesunięciu, cząsteczki ulegną reorganizacji i ty znajdziesz swojego guru. O samej medytacji też pisze w sposób taki pseudofilozoficzny, pseudo-ezoteryczny, wygłasza jakieś takie hasła w stylu a teraz czczę praprzyczynę wszechświata, jesteś dla mnie wszystkim o Boże Bogów i tak dalej, i tak dalej. Sama też w pewnym momencie stwierdza, że właśnie osiągnęła ekstatyczny stan w medytacji i mówi o tym nie powiem, że to nie do opisania, ale to prawda, to nie do opisania. Zrozumiałam wszechświat, byłam częścią Boga, sama byłam Bogiem. No i nie wiem, jak Wy na to reagujecie, ale jak ja to czytam, to się pukam w głowę. Ona też prowadzi na przykład rozmowę ze swoim rozumem w pewnym momencie, że stwierdza, że ona nie może, nie umie medytować. Mówiłam, te wahania, tak przyjeżdża do Indii, do Ashramy i stwierdza, tak, po prostu czuję się, jestem tutaj od dwóch godzin, czuję się, jakbym tutaj żyła przez całe życie. Na drugi dzień, Jezu, nie umiem medytować, po pięciu minutach wysiadam. Kolejny dzień, ale nie znam nową technikę medytacji, jestem boska. Kolejny dzień, o kurczę, 14 minut dzisiaj nie wytrzymałem. Kolejny dzień, o teraz, dzisiaj mi się uda, bo ja będę w ogóle tutaj tą najbardziej pobożną ze wszystkich i w ogóle osiągnę świętość. Kolejny dzień. No usiadłam medytowałam i zaczęłam rozmawiać z moim rozumem i mój rozum nie chciał mi pozwolić medytować. I opisuję rozmowę z rozumem po prostu. To jest rozpisane ale dialogi, tak. I <grym> Ja po prostu nie wiem, co tu się zadziało. To jest tak chaotyczne, nieprzemyślane, dziwne i bzdurne momentami, że no ciężko się to po prostu, z... czy tak zaczynamy to reflektować. Bohaterka stwierdza, że mając 8 czy 9 lat przeżyła kryzys egzystencjalny i odczuła bliskość śmierci jak nigdy wcześniej i nigdy później. Rozumiecie, mając 8 lat bodajże, uznała, że zaraz skończy tam przedszkole, szkołę, zaraz będzie po studiach, będzie kobietą w średnim wieku, a potem to już tylko grób. Tak, już widzę, jak 30-letnia kobieta, czy teraz już 30-kilkuletnia, uświadamia sobie, że w wieku 8 lat myślała o bliskości śmierci. Jeszcze w takich kategoriach. nie? No Przecież to no w ogóle co to ma być? Jakieś no absolutne bzdury. I najgorsze jest to w tym wszystkim to, że pomimo wszystko można by powiedzieć, że ta książka spełnia w jakiś sposób tę swoją funkcję pogadnikową, znaczy nie tyle poradnikom, co terapeutyczną, tak jak ten Harlekin, tak pokazuje nam, że pozwala rozładować jakieś napięcia, tak pogodzić się z tym, że nasze życie nie jest takie cudowne, ale zarazem pokazać, że jest nadzieja zawsze, a właśnie nawet nie tyle nadzieja, bo przy tym Harlekinie mamy nadzieję, także ta nasza środka, szara rożyczka znalazła miłość, a w przypadku tutaj Gilbert, to nawet nie jest nadzieja, to jest pewność, tak, bo to nie jest postać niby fikcyjna, tylko bohaterka stwierdza, to ja, Elizabeth Gilbert, i ja to przeżyłam, i ja jestem szczęśliwa. tak? Możesz mieć pewność, że to jest możliwe. Ale po pierwsze, tak jak mówię już od kilku minut, bohaterka jest potwornie niewiarygodna i wkurzająca, i niestabilna emocjonalnie, i cierpi na depresję, nie chce się leczyć, woli nosić pomarańczowe majtki, zamiast brać leki. No jak możemy słuchać takiej osoby, jeżeli chodzi o jakiekolwiek porady? A druga sprawa, ona... Wszystko, co tutaj osiąga niby w toku tej powieści, zawdzięcza tylko jednej rzeczy, pieniądzom, bo ona wyjeżdża w ten podróż, niby ona jest spłukana, ale dostaje od swojego wydawcy pieniądze na powieść, która powstanie już po powrocie. No i tą powieścią jest właśnie Jest módl się kochaj, To jest też trochę naciągane myślę, bo Gilbert nie była aż tak chyba popularna i znana przed tą powieścią i nie miała też szczególnie wielu publikacji na swoim koncie, więc trochę wątpię, by jakiś wydawca tak po prostu dał kobiecie ogromną sumę pieniędzy na jakąś książkę, o której ona jeszcze nic nie wie na chwilę obecną, bo skąd mogła wiedzieć, co się tam wydarzy, jaka będzie jej treść i tak dalej. No ale ona tak twierdzi, no nieważne. Ważne jest to, że dostała jakieś tam pieniądze i wyrusza na roczną podróż po świecie. I do tego bardzo kosztowną podróż, bo na przykład gdy jest we Włoszech, to ona nie siedzi sobie w jednym miejscu w jakimś tanim hostelu. Nie ona jeździ po różnych hotelach, drogich hotelach, jada w najróżniejszych restauracjach, drogich restauracjach, bo sama stwierdza, że najlepsza pizzeria, najlepsza restauracja, najlepsza lodziarnia, gdzie ustawiają się kolejki na kilometr, więc ceny tam też muszą być odpowiednio wysokie wydaje astronomiczne pieniądze na życie tam, na miejscu na konsumpcję, na właśnie mieszkanie, jedzenie i tak dalej i podróże po całych Włoszech. Do tego czasami ma jakieś takie odpały, że na przykład stwierdza a, życie mnie nie rozpieszcza, w sumie tak mam mało przyjemności w życiu, a mam taką zachciankę, kupię sobie ekskluzywną bieliznę. No i idzie do sklepu z takową bielizną, gdzie wiadomo jakie mogą być ceny, włoska, ekskluzywna bielizna i nie kupuje sobie kompletu bielizny, czy dwóch. Ona kupuje przykładowo biustonosz z każdego możliwego kroju i ogólnie wydaje kilka tysięcy na bieliznę, stwierdzając jednocześnie, że ona jej nawet nosić nie będzie potem. Ale po prostu chciała ją mieć, bo nie miała wcześniej. I no, kurczę, no. Co za idiotyzm, tak? I zresztą potem też sobie w sumie nie żałuje. W dalszych tych podróżach, chociaż wiadomo, że na przykład w Indiach, w Aśramie, no to żyje dużo skromniej, ale tak czy siak Widzicie, próg wejścia, by stać się szczęśliwym, tak jak Gilbert, to jest kilkanaście pewnie, może, może się kilkanaście, pewnie kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Macie takie pieniądze, no to jedzcie, modl się i kochajcie. Jeżeli nie, no to trudno, będziecie smutni. No właśnie, ja przeglądałem też opinie teraz. Na Lubimy czytać i widziałem, że jest masa ocen na jeden, jedną gwiazdkę na dziesięć, teraz krytycznych, ale pomimo tego ogólna średnia nadal nie jest najgorsza, bo to jest 5,68, 5,68. A to wynika z tego, że właśnie ta książka początkowo była bardzo popularna i widzę po tych opiniach opisowych, że masa czytelniczek, bo to raczej kobiety, tam facetów praktycznie nie widziałem, Zauważa, że ta książka, właśnie pozwala im troszkę pofantazjować o tym lepszym, piękniejszym życiu. Na przykład, mam taki jeden cytat: bardzo fajna książka. Czytając, można sobie pobujać w obłokach. I podobna myśl przewija się w wielu innych tych opiniach, recenzjach, mini-recenzjach. I ja się zastanawiam cały czas, jakim cudem to może być popularne, jakim cudem to się tak dobrze sprzedaje, bo to jest bestseller i to absolutny bestseller. 199 tygodni na liście New York Timesa. No dobrze, astronomiczna ilość. To są 4 lata i właśnie potem ten film, teraz w ogóle, potem wyszedł sequel tej książki, teraz chyba trzecia część w Stanach wyszła, w Polsce chyba są tylko dwie dostępne, tej drugiej już na pewno czytać nie będę. To jest właśnie, mówię, nieprzemyślane, nieskładne bohaterka do bani no kurczę, dlaczego ludzie to czytają? No i sobie uświadomiłem właśnie przez tę opinię, że to jest literatura poradnikowa dla bardzo konkretnego targetu, bo kto sięga po tę literaturę? Ktoś, kto uważa, że potrzebuje porady. Ktoś, kto wierzy, że to mu pomoże i w związku z tym jest bezrefleksyjny na oku w lekturze. bierze wszystko po prostu tak, jak to jest napisane. No za przeproszeniem łyka to jak pelikan, tak? Właśnie. I może dlatego właśnie ten odbiór początkowo był tak pozytywny, a teraz, gdy ludzie zaczęli po to sięgać tak bardziej z ciekawości, no to się okazuje, że nie mogą przez to przebrnąć. Ja też powiem Wam szczerze, że ciężko mi było przez to przebrnąć, nawet ciężej niż przez Harlekina, bo Harlekin przynajmniej wiedział czym jest, tak? Harlekin wiedział, że jest napisanym prostym językiem, romansidłem. Troszkę takim właśnie bezsensownym, fabularnie i stylistycznie pod każdym innym względem. Wiedział, że jest słabą literaturą. A tutaj w przypadku Gilbert, autorka ma o sobie duże mniemanie, w, o ile nie ma, od depresji w danym momencie. I przez to ten nasz dysonans poznawczy jest jeszcze większy, bo ona tak nas nakręca, że to będzie takie super i w ogóle wzniosłe i przemyślane. się okazuje, że dostajemy coś wręcz odwrotnego. No ale cóż, życie. Przynajmniej teraz wiem, z czym mam do czynienia, i właśnie ja tego szczerze nie. Polecam, bo się szczerze to odradzam, bo to chciałem powiedzieć. I szczerze odradzam ogólnie literaturę poradnikową. I w tym miejscu przytoczę jedną anegdotkę. Ja piszę od jakiegoś czasu, od kilku lat w sumie opowiadania. Takie małe horrory w krótkiej formie. I piszę je tak do szuflady, czy kiedyś do szuflady, teraz bardziej do folderu, bo raczej w cyfrowej formie tylko. I niczego z tym szczególnego nie robię. Tak, kiedyś wziąłem udział w kilku konkursach, ale to też, a to jeden konkurs został odwołany, tak drugi właśnie też się nie rozstrzygnął, w trzecim zostałem zdyskwalifikowany, bo jeszcze podpisałem, potem w której edycji znowu coś tam źle zrobiłem i też zostałem dyskwalifikowany na starcie. No i ogólnie jakoś mi wiele z tego nie wyszło, ale też tak, takich prób aktywnych, zrobienia czegoś z tym, to było w sumie u mnie nie wiem ile 6-7. I zamiast właśnie wziąć się za to pisanie ostrzej, to ja miałem taki etap, że też chodziłem na jakieś spotkania dla młodych pisarzy, dla ludzi, którzy chcieliby coś wydać i niektóre miały sens, bo na przykład spotkania z redaktorami nowej fantastyki, którzy na co dzień właśnie recenzują, dostają masę opowiadań czy powieści młodych twórców i mogli powiedzieć wprost, że często mi błędami są to, to i to. Mogli pokazać nam jakieś cytaty, właśnie fragmenty by nam to zobrazować, no to takie spotkanie miało sens. Ale byłem też na kilku spotkaniach z autorami poradników dla młodych pisarzy i na którym się nie wytrzymałem i zadałem pytanie autorom książki i prowadzącym spotkanie, przepraszam, a ile książek, ile powieści właśnie państwo napisaliście czy opowiadań? No tę jedną książkę. I tak jak w tym przypadku osoby, które nie mają żadnego doświadczenia literackiego czy pisarskiego, starają się doradzić w kwestii właśnie jak zostać pisarzem, jak wydać książkę, co jest bez sensu, jest absurdalne. Tak samo jest w przypadku Jedzmód się kocha i kobieta, która ma problemy ze sobą i nie radzi sobie ze swoim życiem i wierzy w jakieś bzdurne teorie o pomarańczowych majtkach, stara się nam doradzić, jak żyć. No i w związku z tym, no wiemy po prostu, jakich rad możemy się spodziewać. Cóż, no i, i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Jeszcze raz powtórzę, nie polecam, trzymajcie się od tego z daleka. I cóż, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Cześć, niespodzianka. Jednak jeszcze na chwilkę wróciłem, gdyż w czasie montażu tego podcastu doszedłem do wniosku, że lepiej by było jednak wyjaśnić jeszcze kilka kwestii, tak by nikt na pewno nie poczuł się urażony i byście wszyscy dokładnie zrozumieli to, co chciałem wam przekazać w ramach tej recenzji. Otóż pierwsza sprawa, gdy krytykuję naszą bohaterkę, jako tę właśnie kobietę, która nie radzi sobie z własnym życiem, popełnia masę absurdalnych decyzji i ogólnie robi w życiu wiele dziwnych, bzdurnych rzeczy i zarazem stara się nam wmówić, że coś takiego jest właśnie sposobem na szczęśliwe lepsze życie, na odnalezienie wiary, nadziei, miłości, spełnienia Własnej tożsamości i tak dalej, to ja nie mam żadnego problemu z płcią bohaterki. To nie jest istotne, że to jest właśnie słaba kobieta, która nie radzi sobie z codziennymi problemami. Chodzi o to, że to jest właśnie ogólnie człowiek, jednostka, tak, która sobie nie radzi i zamiast skorzystać z porady specjalisty, sięga po jakieś naprawdę dziwaczne metody, które rzekomo mają jej pomóc, ale jeżeli pomagają, to raczej jako placebo i to tylko na krótką metę, a na dłuższą meter w dłuższym okresie czasu jednak wcale nie pomagają i to mi się bardzo nie podoba. Tak samo gdyby bohaterem był na przykład mężczyzna, który właśnie nie radzi sobie z czymś, ma depresję czy jakieś inne zaburzenia, i zamiast się leczyć, nie wiem, kupiłby sobie czerwone bokserki, a potem nie wiem, wydał kilka tysięcy na gry komputerowe i zrobił sobie wycieczkę po stadionach i jeździł na mecze piłkarskich, w ten sposób chciał sobie rzekomo pomóc, a potem też się w kimś zakochał, etc., etc. No to też bym to krytykował. Chodzi mi o całą postawę, nie o to, że bohaterka jest kobietą. Druga sprawa, ja naprawdę uważam, że jeżeli ktoś ma tego typu problemy, jak tutaj Elisabeth Gilbert w tej książce, to powinien skorzystać z porady specjalisty, z usług po prostu lekarza, placówki medycznej. I wiecie, żyjemy w kraju, w którym wszelkiego rodzaju wizyty u psychologa, u psychiatry, wszelkie terapie, czy też nie wiem, spotkania, AA Leczenie DDA, i tak dalej, to wszystko kojarzy się z jakimiś takimi strasznymi stereotypami, z takimi naprawdę takimi szatańskimi rytuałami, i ja sam przez wiele, wiele lat mojego życia y, słyszałem raczej takie opinie, że jak ktoś chodzi do psychologa czy psychiatry, to już jest wariat, szaleniec, po prostu tylko kaftan, leki i nic więcej. A? Przecież to jest bzdurne myślenie. Tak, Można bez problemu właśnie leczyć się u lekarza w poradni zdrowia psychicznego bez jakichś naprawdę ogromnych problemów, bez ciężkiej schizofrenii, i tak i tak dalej. I właśnie nawet o to chodzi, tak, że jeżeli ktoś sobie nie radzi z jakimiś problemami, czy obserwuje u siebie jakieś takie zachowania, reakcje, jego zdaniem nienaturalne, nad wyraz emocjonalny, czy też nazbyt apatyczne, czy też nie wiem, no w jakiś sposób dysfunkcyjne, no to powinien pójść do lekarza na etapie właśnie obserwowania lekkich objawów, a nie czekać, aż naprawdę właśnie ześwirujesz, się, złamiasz, wpadnie w ciężką depresję, ciężką anoreksję, etc., etc od tego ci lekarze są, no bo jeżeli właśnie, nie wiem, boli nas ręka, noga, żołądek, nerki, głowa, czujemy właśnie ból fizyczny, nie wiem, złamiemy sobie coś, skręcimy, no to nie czekamy z tym przez kilkanaście lat, czy nie wiem, nie kupujemy sobie czerwonej tasiemki i nie wieszamy za uchem, tylko idziemy do lekarza, tak? Nie trzeba też zawsze od razu iść do szpitala na oddział zamknięty, łykać wielkich ilości leków, no ale trzeba coś z tym zrobić, no a nie czytać horoskopy. Nie oszukujmy się. Dlatego to też chciałbym jeszcze podkreślić. I trzecia sprawa co do tych poradników. Jeżeli ktoś czyta poradniki i na co dzień, znaczy może nawet nie na co dzień, ale jeżeli ogólnie ktoś ma kontakt z tego typu literaturą i lektura taka sprawia, ma jakąś przyjemność, to może poczuł się obrażony. Bo ja niejako wprost powiedziałem, że typowy czytelnik takiej literatury to jest taki rukający wszystko pelikan, który bierze wszystko Przyjmuje wszystko do siebie bezrefleksyjnie i wierzy we wszystko, co jest napisane na piśmie. Cóż, no taki właśnie wyobrażony, tak potencjalny czytelnik taki właśnie jest I ja to podtrzymuję, ale nie, jeżeli czytacie tego typu literaturę, to nie obrażajcie się, bo ja nie chcę was urazić, po prostu tak to wygląda moim zdaniem i co to dużo mówić, ja też sięgałem. I pewnie będę sięgał jeszcze nieraz po tego typu literaturę. Przy czym tutaj też należy rozgraniczyć literaturę poradnikową, taką specjalistyczną, tak? Czyli nie wiem, poradnik. Hmm, no, jak złożyć komputer, jak. Nie wiem, coś tam zrobić takiego bardziej technicznego z elektroniką, z informatyką, czy też jak robić origami, jak nie wiem, robić bukiety z kwiatów, coś takiego. To jest jedna rzecz, a czymś innym są takie poradniki, właśnie magalizatorskie, które nam mówią, jak żyć. I niestety te pierwsze też czasami są naciągane i są niewiele warte, ale te drugie. No, nie może nam jakaś książka osoby z drugiego końca świata, która nie ma o nas bladego pojęcia, powiedzieć, jak żyć w 100% i rozwiązać wszystkich naszych problemów. I jest też w ogóle masa. Podobnej literatury, która no jest niewiele warta, a pomimo tego po nią sięgamy. Ja sam właśnie sięgałem i też po takie poradniki bardziej specjalistyczne i po jakieś takie bzdurne publikacje, nie wiem, właśnie te związane z pisarstwem z jednej strony, tak jak zostać pisarzem, jak pisać dobre opowiadania, powieści, a z drugiej strony. Gdy byłem młody, to też czytałem jakieś poradniki właśnie o byciu w związkach, o jakiejś efektywnej nauce. Była taka moda na szkoły podrywu w Polsce i wtedy też takie różne publikacje się pojawiały. To też wszystko przeglądałem, jak byłem młody i głupi. No ale no musimy po prostu być świadomi tego, że ta literatura często nic nie jest warta, że to są wzdety i po prostu ktoś szepie grubą kasę na ludziach, którzy no, chcą pomocy, chcą pojady chcą zmienić coś w swoim życiu, ale właśnie sięgają po coś takiego z wiarą, że to im pomoże. No i właśnie napełniają przyjść portfel, a te książki jednak zazwyczaj nie pomagają i dlatego ja nie będę ich wspierał i mówię, że to jest dobra rzecz, bo jednak mam wrażenie, że bardzo często tego typu publikacje bardziej szkodzą, niż pomagają i właśnie mącą człowiekowi w głowie, burzą jego obraz rzeczywistości i mówią mu, że właśnie wejdzie na dyskotekę i powie, hej, Jaga, widzę księżyc w twoich oczach i od razu facet spotka miłość na całe życie, no. No nie, tak życie nie działa, tak ludzie nie działają, tak świat nie funkcjonuje. No to te trzy rzeczy chciałem wyjaśnić. Tym razem żegnam się już z wami tak ostatecznie, znaczy w tej chwili, nie? Trzymajcie się serdecznie i do następnego razu. Cześć. It's over.